Zapraszamy na infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w infrafaktach. Mówi mi okuśnie, że razem z Wspieraczlem Cielebiaś. Witaj Piotrze. Witam. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych z zeszłego tygodnia. No i właśnie na początku zeszłego tygodnia mieliśmy takie dosyć niezwykłe i spektakularne doniesienie o tym, że nad Kanadą pojawiła się kolejna spirala, właśnie taka sama, o jakiej żeśmy mówili w grudniu zeszłego roku, która się pojawiła nad Norwegią. Też żeśmy temu poświęcili trochę czasu. Później się okazało, że prawdopodobnie było to zjawisko świetne obserwowane nad, nad Norwegią. Było spowodowane wystrzelenie rosyjskiej rakiety balistycznej. Natomiast w przypadku Kanady wyjaśnienie przyszło dosyć szybko. Dlatego, że okazało się, że to co pojawiło się w internecie różnego rodzaju filmy i fotografie okazało się po prostu zwyczajnym internetowym oszustwem. No tak, na, na jednym z tych filmów widać po prostu mm, przelatujący obiekt, który potem przemienia się w coś zupełnie niezwykłego. I ten widok jest tak niesamowity, że od razu nasuwa skojarzenia z tym, że jest to niestety jakaś forma fałszerstwa, oszustwa, nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie nie wzbudziło to chyba wielkiej sensacji. Natomiast pojawiła się znowu kwestia wiarygodności tego rodzaju filmów i dzisiaj trzeba powiedzieć stoimy w punkcie, w którym te nowe filmy, które pojawiają się na YouTube przedstawiające UFO mają zerową wartość, one są nic nie warte. Każdy znaczy każdy, każdy kto ma jakieś zdolności może coś takiego stworzyć natomiast kiedyś było inaczej sam pamiętasz przed kilkoma laty te nagrania przedstawiające obiekty UFO były bardziej bardziej interesujące po prostu wraz z tym jak pojawiła się fotografia cyfrowa pojawiły się też pewne problemy na przykład te, te, te rzekomo niewidoczne obiekty UFO, które w rzeczywistości jak się potem okazało nie były warte zainteresowania, właściwie, będąc w większości przypadków ptakami lub owadami uchwytywanymi w locie. To, co dzisiaj spotykamy na YouTubie, to jest taka mieszanka zupełnie niegodna uwagi. No, i niestety, z racji tego, że tego się pojawia mnóstwo, mhm. to możemy sobie zaobserwować ciekawe zjawisko w postaci właśnie, jak te, jak te filmy wchodzą do obiegu, jak dostają czasami drugie życie bo wokół wielu z nich rzeczywiście pojawiła się masa, masa legend, przekłamanie mitów i niestety no, smutna prawda jest taka, że w przypadku tej nieszczęsnej choroby tak naprawdę zdjęć czy filmów, które są tak naprawdę godne uwagi, no jest bardzo mało, wybitnie mało, a takie przykłady m, bardzo, bardzo, bardzo osławione, jak zdany chociażby, czy, czy wiele innych. Uświadamiają nam tylko, jak bardzo tutaj na tym polu działali różnego rodzaju fałszerze. Tak, dokładnie. No właśnie za, za chwilę jeszcze byśmy powiedzieli parę słów o tym, bo ja tylko dodam, że ten autor tego fałszerstwa z Kanady został ujawniony i nawet się wypowiedział, powiedział, że zrobił było po prostu to dla żartu, żeby sprawdzić, jak na tego rodzaju no, sensacje, zareagują Amerykanie i Euro Europejczycy. Europejczycy okazali się bardziej sceptyczni, a Amerykanie od razu co też jest symptomatyczne. Ale może teraz powiedzmy jeszcze właśnie o tych paru innych doniesieniach, bo tych filmów kilka się ukazało. No one są dostępne na naszej stronie, na, przepraszam, na naszym forum, bo się pojawił film z Mongolii, z Gruzji i jeszcze z Chin bodajże. Z Chin, tak, tak. Z Chin. E, no właśnie, i one wszystkie mówią nam o tym, że ten jeden z użytkowników naszego forum określił to, że wszystkie są takie bardzo syntetyczne. No tak, cóż więcej możemy powiedzieć. No one są zwykle marnej jakości. W większości z nich to, że zostały wykonane dla zabawy jest po prostu dobrze widoczne. Natomiast przypominają nam się historie jak choćby UFO z Kremla, które przenikają nawet do mediów, prawda? Ludzie sobie potem myślą, że... że no, różne rzeczy sobie ludzie myślą. Myślą, że a UFO przeleciało nad Kreml, albo a znowu próbuje się lansować teorię o zielonych ludzikach. I tak naprawdę ta ufologia dobrze wpisuje się w badanie współczesnych wierzeń. Dlatego pod tym względem wydaje się być najciekawsza chyba. Tak, ale pozostaje jeszcze wiele przypadków, które są rzeczywiście ciekawe i interesujące i nie zajmują się osoby, które są, no, że tak powiem, poważnie podchodzą do tego tematu. Mówię tutaj o naszym koledze Arkadiuszu Miazdze z Podkarpacia, który na swoim blogu nosi o kolejnych obserwacjach i które rzeczywiście są interesujące. Też niebawem znajdują się na naszym forum. Znajdujemy tam kilka dość nowych obserwacji, może nie są to jakieś spektakularne zjawiska, bowiem wchodzą w grę obserwacje świetlnych kul w województwie podkarpackim. Tutaj w niektórych przypadkach rzeczywiście mogą nam się pojawiać pewne wyjaśnienia, czy to w postaci tych słynnych chińskich lampionów, czy też innych zjawisk, natomiast nam tutaj też przybyła w tym tygodniu pewna relacja również związana prawdopodobnie z chińskimi lampionami, a mianowicie wydarzenie z Gliwic, gdzie pewien pan zaobserwował przelot kilku świetlnych obiektów. Natomiast jeżeli jesteśmy jeszcze w temacie UFO, warto wspomnieć o kolejnej interesującej sprawie, a mianowicie rzekomej fali, a jak to nazywają również niektórzy rzekomemu najazdowi UFO na północne wybrzeże Australii. A, no właśnie, tak. To też obiegło światowe serwisy. Władze jakby uspokajały, że chodziło po prostu o swego rodzaju deszcz meteorów. No, natomiast australijscy ufolodzy doszli do tego, że powiedzieli, że tutaj nadchodzi inwazja obcych. No tak, bo to miało taką dość spektakularną formę. Po prostu ludzie zaczęli obserwować nad wodą dziwne światła, dziwne rozbłyski. Oczywiście niektórzy twierdzili od razu, że nie mogą być to meteory z tego powodu, że te nie zachowują się w taki sposób, natomiast potem przyznano, że takie, takie coś wchodzi w grę. Natomiast Australia cieszy się długą tradycją fal UFO. Pamiętamy, może albo nie pamiętamy, że przed kilkoma laty, bodajże w lato roku 2005 lub 2006, mieliśmy podobną serię obserwacji. Właściwie polegało to na tym, że w internecie umieszczane były filmy, zdjęcia, Często bardzo, często bardzo spektakularne, barwne, kolorowe i fajne i sensacyjne, natomiast potem okazało się, że to wszystko wszystko razem było jedną wielką prowokacją medialną w, w tamtejszej wersji naszego sezonu ogórkowego, który zbliża się dużymi krokami. Tak, z tego co pamiętam, to, to jedna ze stacji telewizyjnych australijskich właśnie zrobiła serię właśnie, tak zwaną Australian UFO Wave, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem w internecie, ale oczywiście to wszystko były filmy robione na potrzeby właśnie telewizji. Jednak australijskie przypadki obserwacji UFO i spotkań z rzekomymi obcymi nie są mm, zawsze tak naciągane. Istnieje kilka rzeczywiście ciekawych historii, Pierwsza to słynne zaginięcie Frederika Walenticza, młodego pilota, który po prostu lecąc sobie spotkał się w powietrzu z dziwnym obiektem, a po, po, potem po prostu zniknął. Jego ciała nie odnaleziono, podobnie jak maszyny. Do dziś ludzie zastanawiają się, co się stało z Walenticzą. Po, powstała nawet taka legenda, że został zeżarty przez UFO, mówiąc tutaj kolokwianie. Natomiast druga ciekawa historia z Australii to, jak pamiętasz, przypadek Kelly Cahill, tak, tak. To, to, to w grę wchodziło z kolei takie jakby to powiedzieć zbiorowe uprowadzenie natomiast w tych przypadkach uprowadzeń jak sam możesz zauważyć wielokrotnie dochodzi do bardzo wielu wynaturzeń yy, pewnych szczegółów zresztą w wielu ufologicznych historiach zdarza się tak że one przechodzą przez kilka rąk i właściwie często ten produkt o, ostateczny zupełnie nie przypomina tego co stało się na początku tak no niestety tak to jest ale musimy z kolei też e, jakby ufać się e, badaczem, który tam się tam Ale już może odchodząc trochę od tematki UFO, a być może dla niektórych to jest związane wciąż z ufologią. Może powiedzmy parę słów o piktogramach. Ten sezon 2010 nie jest jakoś obfity. To jest trochę dziwne. Poprzednio żeśmy mówili o tym, że przecież w tym okresie już mieliśmy kilkanaście formacji, a a jak na razie mamy kilka, głównie w Wielkiej Brytanii, natomiast jedna z nich, ta ostatnia, która się pojawiła, wzbudziła pewne kontrowersje, dlatego że tutaj osoby analizujące te wzory określiły, że ten ostatni piktogram, który się ukazał w Wielkiej Brytanii, obserwuje pewien wzór matematyczny. No tak, jest to wyjątkowo skomplikowana sprawa przypominająca nam słynny piktogram, tym razem zbożowy Scrabwood, gdzie ukazała się głowa z kos kosmity z takim tajemniczym dyskiem, w którym zapisana miała być wiadomość w kodzie binarnym. No, według mnie była to bardzo, bardzo, bardzo zmyślna zmyślna mistyfikacja cropmakerów. Do dzisiaj uważa się jednak, że ten piktogram jest no, prawdziwy, tylko nie wiadomo w jakim, w jakim wymiarze, natomiast w tym przypadku nowym. Zawiera się tam, tam prawda, jakiś rzeczywiście matematyczny wzór z jakimś tam przesłaniem. No i nie wiemy właściwie jak to skomentować, bo znając możliwości osób, które po prostu tworzą te kręgi, twierdzenie, że nie mogą zostać wy wytworzone ludzką ręką jest po prostu nieprawdziwe. Według mnie hmm, kroplnejkerzy są zdolni do wielu różnych rzeczy, natomiast pojawia nam się jeszcze słynna hipoteza Jacques Valli, który twierdzi, że piktogramy tak naprawdę tworzone są przez tajemniczą technologię wojskową. To znaczy one są tworzone dla zabawy lub dla testów w ramach jakichś ćwiczeń. Po prostu potem ta idea Tworzenie znaków w zbożu została powtórzona przez wolnych artystów, którzy za ich pomocą starają się wykonywać różne, różnego rodzaju wzory, często zawierając w nich również mm. elementy jakiejś symboli. No jeszcze tutaj wracając do tego programu, doszukano się w nim pewnego odzorowania tematycznej formuły, formuły Eulera, która uważana jest za ich jakąś... z przez matematyków z najpiękniejszą formie matematyczną właśnie. Także tutaj e, możemy e, też zobaczyć, jak w jaki sposób być może majkerzy tak zwani, e, trochę się zabawiają też e, z osobami, które starają się e, odcyfrować e, te e, piktogramy. I, no, no i właśnie zadaje im takie matematyczne zagadki. Także, <głosy> no tak. No zobaczymy co to przyniesie, ale ja jestem trochę zdziwiony wciąż tym, że, że jednak ten, ten sezon jest tak mało obfity, jak na razie właśnie w piktogramy. I, no jeszcze no, poczekamy, zobaczymy, bo być może by was wtedy, kiedy zboże wzejdzie. Tak więc może na tym zakończymy i zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu może pojawi się więcej informacji, więcej szczegółów dotyczących tego, o czym żeśmy mówili. Dziękuję pierwszy za udział. Ja również dziękuję. Zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję. Podczas audycji wykorzystano utwór Cicie Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons, realizacja Grupa Infra dla Radia Wolne Media.